Wydaje się właściwe, abyśmy rozpoczęli od publicznego wyznania. Następnie będę nauczał na ten temat, a potem zakończymy kolejnymi właściwymi proklamacjami. Kiedy ja i Ruth usługujemy, zawsze od tego zaczynamy. Bóg nas tego nauczył i odkryliśmy, że właściwe wyznawanie i głoszenie słowa w bierze na początku zgromadzenia ma ogromne znaczenie dla atmosfery i pomazania mówcy. Chcemy teraz ogłaszać słowo zapisane w Księdze Izajasza, rozdziale 55, wersetach 10 i 11. Jest to nasze ulubione słowo. Robimy to wyzwanie często w naszym programie radiowym, dzięki czemu rozchodzi się ono po całej ziemi. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzanie, tak iż porasta roślinnością i daje się w ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, czym je wysłałem. Amen. Pozwólcie, że powiem teraz nieco więcej na temat słowa ogłaszanie lub czasownika ogłaszać, obwieszczać, proklamować. Pochodzą one od łacińskiego słowa krzyczeć, wykrzykiwać. Jest to mocne słowo. W języku Nowego Testamentu są z nim związane dwa słowa. Wyznanie lub wyznawać oraz ogłaszanie lub głosić wyznawanie oznacza mówienie tego samego, co. Dla nas, bieżących w Biblii, wyznanie oznacza wypowiadanie tego samego, co Bóg w swoim Słowie już powiedział. To, co wypowiadamy, jest zgodne z tym, co mówi Słowo Boże. W ten sposób otrzymujemy pełne poparcie i autorytet Jezusa, w liście do hebrajczyków w rozdziale trzecim wersecie pierwszym autor mówi, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Jest to bardzo ważne stwierdzenie. Jeśli nie wyznajesz, to nie masz arcykapłana. On jest naszym arcykapłanem w odniesieniu do tego, co wyznajemy. Innymi słowy, kiedykolwiek wypowiadamy naszymi ustami coś z tego, co Biblia mówi o nas jako wierzących Jezusa, wtedy Jezus, jako nasz arcykapłan w niebie, popiera to swoim autorytetem i błogosławieństwem. Ale jeśli milczymy, to w pewnym sensie pozbawiamy się Jego arcykapłańskiej usługi. Kiedy robimy złe wyznanie, to jest jeszcze gorzej. W pewnym sensie zapraszamy złe, negatywne siły do tego, aby nas otoczyły i wpływały na nas. Ogłaszanie, proklamowanie jest bardziej agresywną formą wyznania. Proklamowanie jest w rozumieniu słowa duchową walką. Wyzwalamy w ten sposób władzę i autorytet Bożego Słowa w konkretnej sytuacji w naszym życiu, w życiu naszego Kościoła, w istniejącej sytuacji politycznej lub jakiejkolwiek innej. Istnieje niezliczona ilość sytuacji wymagających uwolnienia Bożej mocy. A najlepszym sposobem uwolnienia Bożej mocy w takich konkretnych sprawach, niezależnie od tego, czy chodzi o nasze życie, naszą rodzinę, nasz Kościół czy naród, jest ogłaszanie Bożego Słowa. Ogłaszanie właściwie należy do zadań Herolda. Dzisiaj słowa Herold już nie używamy, ale była to osoba wyposażona w autorytet nadany jej przez króla lub księcia albo innego dostojnika. Herolda wysyłano w różne miejsca, aby ogłaszał tam wolę i decyzje władzy dotyczące tego konkretnego miejsca. W dawnych czasach, nie wiem czy słyszeliście o tym, heroldowie zaczynali ogłaszanie od słów. Zaprawdę, zaprawdę. Po tych słowach wszyscy wiedzieli, że mają się zatrzymać i wysłuchać słów, które władza ma im do przekazania. W Nowym Testamencie, mimo że nie we wszystkich przekładach jest to widoczne, słowo głosić, wygłaszać kazanie, pochodzi od słowa herod. Jest to słowo, które znaczy głosić, obwieszczać. Jednym z naszych ulubionych fragmentów jest Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 14. I będzie głoszona, my wolimy powiedzieć obwieszczana, proklamowana. Ta Ewangelia o Królestwie po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Jestem nauczycielem od 50 lat i zawsze czułem, że moim obowiązkiem jest objaśnianie i wykładanie Biblii, aby pomóc ludziom w jej zrozumieniu. Ale około 12 lat temu Bóg zaczął odkrywać mi znaczenie słowa głosić. Zrozumiałem, że Bóg wzywa mnie, abym wyszedł poza nauczanie i rozpoczął głoszenie. Rezultaty tego są takie, że moje programy radiowe, które w 1979 roku było nadawane przez 8 stacji w Stanach Zjednoczonych, są teraz nadawane w dziesięciu językach na całym świecie. I jest to naprawdę służba głoszenia. Myślę, że wersetem, który najbardziej mi do tego pobudził, był 14 werset 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. I będzie głoszona, proklamowana ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Zrozumiałem, że ten wiek nie może się zakończyć, dopóki nie wykonamy swojego zadania i jako Kościół nie będziemy Jego świadkami na całej ziemi. Możemy to robić, głosząc Ewangelię po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Przekonałem się, jaka ogromna moc tkwi w Bożym Słowie głoszonym prosto z wiarą towarzyszą temu najcudowniejsze rzeczy. W Stanach Zjednoczonych była kobieta, będąca całkowitym zaprzeczaniem chrześcijanki. Była marksistką, lesbijką i feministką. Traktowała to poważnie. Kupowała nawet pistolety, żeby strzelać do mężczyzn. Kiedyś razem ze swoją kompanią znalazła się w małej łodzi na Morzu Południowo-Chimskim. Płynęli z zamiarem zrobienia czegoś złego. Ale zbliżał się sztorm i jej towarzysze powiedzieli, żeby zeszła pod pokład i włączyła radio interesowała ich prognoza pogody. Kiedy włączyła radio, trafiła na mój program w na moje głoszone słowo, nadawany z Manili na Filipiny. I tam, w ładowni statku, została zbawiona. A nie trwało to dłużej niż 15 minut, bo tylko tyle trwa ten program. Jest teraz całkowicie inną osobą. Jest równie radykalna w dobrym kierunku, jak przedtem była w złym. To jest tylko przykład. To nie było nauczanie. Nie objaśniałem niczego. Po prostu głoszone słowo wykonało swoją pracę. Weźmy teraz przykład z życia Mojżesza, kiedy Bóg go powołał do tego, aby wyprowadził Izraelitów z Egiptu pamiętacie, że Bóg pojawił się przed Nim w płonącym krzewie i powiedział 3, czwarty rozdział 2 Księgi Mojżeszowej że to teraz idź Wyprowadź lud mój, synów izraelskich. Ale Mojżesz stracił już całą pewność siebie, którą miał w wieku 40 lat. W wieku 80 lat nie był już pewny siebie, dlatego powiedział, dlaczego ja, Panie, kimże jestem? Jak miałbym to zrobić? Bóg odpowiedział mu, tak jak zawsze to robi, w praktyczny sposób. Co masz w ręku w swoim? Mojżesz odpowiedział, plackę, taką jak noszą wszyscy pasterze na Bliskim Wschodzie. Nie widział w niej niczego szczególnego. Ale Pan powiedział, rzuć ją na ziemię. Kiedy to zrobił, zamieniła się w węża, a Mojżesz uciekał przed własną laską. Innymi słowy, był w tej lasce pewien potencjał, którego nigdy by się nie spodziewał. Potem Pan powiedział, chwyć go za ogon. Ale Mojżesz tak uczynił Myślę, że trząsł się, kiedy to robił I wąż zamienił się ponownie w laskę W końcu Bóg powiedział A laskę to weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaku. Przy jej pomocy wypełnisz swoje zadanie Jeśli przeanalizujecie pozostałą część Drugiej Księgi Mojżeszowej To przekonacie się, że całe uwolnienie Izraela z Egiptu Dokonało się przy pomocy tej laski Za każdym razem, kiedy Mojżesz chciał, żeby Bóg interweniował Wyciągał laskę i Bóg interweniował. W pewnym sensie efekt był taki, że Mojżesz wyrwał władzę nad Egiptem z rąk Faraona i miał ją w swojej ręce, w swojej lasce. Na koniec Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone. Mojżesz wyciągnął laskę i wody rozstąpiły się. Kiedy Egipcjanie weszli w to samo miejsce w pogoni za nimi, Mojżesz ponownie wyciągnął laskę i wody stąpiły się, pochłaniając Egipcjan. Tak więc jedynym narzędziem, jakiego Mojżesz potrzebował, aby wykonać zadanie, do którego Bóg go powołał, była pasterska laska, która nie podejrzewał o jakiekolwiek znaczenie, kiedy po raz pierwszy brał ją do ręki. Chcę wam powiedzieć, że jeśli wierzycie Biblii i jesteście oddanymi chrześcijanami, też posiadacie taką laskę. Wiecie, co nią jest? Wasza Biblia. Jeśli macie przy sobie Biblię, to proszę, żebyście podnieśli je do góry. Chcę, abyście powiedzieli, to jest moja laska. Powiecie to? Biblia jest moją laską. Z nią mogę dokonać wszystkiego, co polecił mi Bóg Dobrze, opuśćcie swoje Biblię Moc Bożego Słowa jest najważniejszą rzeczą, z jakiej musimy sobie zdać sprawę w odniesieniu do Biblii Musimy sobie uzmysłowić, że jest to ponadnaturalna księga Podobnie jak laska Mojżesza, Biblia zawiera w sobie moc, która nie jest oczywista, kiedy po raz pierwszy na nią patrzymy ale kiedy zaczynamy ją rozumieć, jej moc staje się nieograniczona. Przytoczę kilka fragmentów objawiających moc Słowa Bożego. Psalm 33, werset 6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Hebrajskie słowo tłumaczone jako tchnienie znaczy duch. Tak więc w całym stworzeniu uczestniczyły dwa czynniki. Słowo Boże i Duch Boży. Wszystko, co istniało, istnieje lub będzie istnieć, pochodzi od dwóch współdziałających ze sobą sił. Słowa i Ducha Bożego. Słowo musi współdziałać z Duchem. Myślę, że właśnie dlatego psalmista użył słowa tchnienie. Nie wiem, czy studiowaliście to kiedykolwiek, ale ja, kiedy uczyłem angielskiego w Afryce, musiałem zapoznać się z podstawami fonetyki. Odkryłem wtedy parę interesujących rzeczy na temat słów. Słowa są proste, a jednocześnie posiadają ogromną moc. W jaki sposób mówimy? Wypuszczamy oddech z płuc, który wychodzi przez usta i nos. Usta i nos jest odpowiednio kształtowany i tak powstaje słowo. Podstawową prawdą jest to, że nie można mówić bez oddechu. Musimy oddychać, aby mówić. To obrazuje Boga. Za każdym razem, kiedy Bóg mówi, jego tchnienie wychodzi razem ze słowem. Jego oddech jest duchem Słowo Boże i Duch Boży zawsze chodzą razem Słowo i Duch Boży powołały wszechświat do istnienia I nadal podtrzymują jego istnienie Jest bardzo mocne słowo w drugim liście Piotra rozdziale trzecim wersetach od 5 do siódmego Zostały tu powiedziane trzy rzeczy Słowo tworzy Słowo zachowuje i słowo usuwa. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez to świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymywane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Słowem Bożym niebiosa i ziemia powołane zostały do istnienia. Przez Słowo zachowują swoje istnienie oraz przez Słowo Boże, kiedy nadejdzie Boży czas, przeminą. Tak więc Słowo Boże tworzy, zachowuje i usuwa. Czasem, kiedy patrzę na bałagan, jaki człowiek robi na ziemi, cieszę się, że kiedyś Słowo Boga usunie to wszystko. Słowo Boże powołało ziemię do istnienia. Słowo Boże ją zachowuje i Słowo Boże spowoduje, że przeminie. Wszystko to Bóg czyni przez swoje Słowo. Powtórzmy jeszcze raz Słowo, które zdecydowaliśmy z na początku. Księga Izajasza, rozdział 55, wersety 10 i 11. Zwróćmy uwagę na to, o czym przed chwilą mówiłem, że słowo musi pochodzić z Bożych ust. W przeciwnym razie jest ono nieefektywne. A więc od czego zaczniemy? Gdyż jak deszcz i śnieg pada z nieba i już tam nie wraca,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 Zwróćcie uwagę, że Bóg mówi Słowem, które wychodzi z moich ust Innymi słowy Słowem, które jest sprawione w ruch moim tchnieniem W drugim liście do Koryntia 6, W rozdziale 3, wersycie 6 Paweł mówi Litera zabija To znaczy, że nagie słowo Bez tchnienia nie daje życia Słowo musi działać Razem z duchem Dlatego możliwe jest Że przyjmujemy jakieś suche kazanie Które jest biblijne ale nie ma w nim tchnienia. i nie daje ono życia, ale daje śmierć. Te dwie rzeczy muszą współdziałać, Słowo i Duch. Chciałbym teraz odnosząc się do doświadczeń Mojżesza, powiedzieć w jaki sposób, poprzez głoszenie, możemy uczynić Słowo Boże efektywnym. Głoszenie Słowa polega na uwalnianiu, wypowiadaniu go w konkretnej sytuacji. Wymaga to ufności i odwagi Nie jest to dla bojaźliwych Wymaga to podjęcia decyzji Wierzę w to, jest to Boże Słowo Kiedy wypowiadam go wierzącym sercem Duch Boży wypowiada go przeze mnie I staje się ono tak samo efektywne Jakby sam Bóg je wypowiadał Potraficie w to uwierzyć? Ono nie musi być wypowiadane przez Boga jeśli duch Boży sprawia w ruch słowo Boże poprzez nasze usta, to jest ono tak samo efektywne, jak było wtedy, kiedy Bóg wypowiadając słowo powołał wszechświat do istnienia. Pierwszą reakcją Mojżesza był strach. Uciec, kiedy laska rzucona przez niego na ziemię zamieniła się w węże. Chcę powiedzieć, że zanim staniemy się efektywni w głoszeniu, musimy nauczyć się bać Bożego Słowa. Musimy nauczyć się drżeć na Jego dźwięk. W Księdze Izajasza rozdział 66, w wersetach 1 i 2 Bóg powiedział. Dwa pierwsze wersety ostatniego rozdziału Księgi Izajasza. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? I jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało. Mówi Pan. Innymi słowy Pan mówi, nie możecie zbudować mi żadnego budynku, ani świątyni, które mogłaby zrobić na mnie wrażenie, ponieważ to ja zbudowałem cały wszechświat. Ale dodaję, jest jedna rzecz, która może spowodować moją przychylność. Tylko jedna rzecz. W recepcie drugim mówi, lecz ja patrzę na tego. Inne tłumaczenie mówi, będę szanował tego, kogo Bóg szanował, z kim będzie się liczył który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa. Tak więc widzicie, że pierwszą naszą reakcją na Słowo Boże, podobnie jak Mojżesza, musi być strach i ptkowo. We współczesnym Kościele jest o wiele za mało strachu przed Słowem Bożym. Nasz stosunek do Słowa Bożego jest zbyt poufały. Żonglujemy Nim, cytujemy je, ale nie okazujemy Mu prawdziwego szacunku. Musimy zmienić to nastawienie. Podam Wam teraz dwa powody, dla których powinniśmy drżeć przed Słowem Bożym. Możemy je znaleźć w Ewangelii Jana. Pierwsze znajduje się w Ewangelii Jana, rozdziale dwunastym, wersetach czterdziestym siódmym i czterdziestym ósmym. Jezus mówi, A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić.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 Wyobraźcie sobie siebie samych stojących przed Wszechmogącym Bogiem i mających zdać rachunek ze swojego życia. Wierzę, że pewnego dnia każdy z nas będzie musiał to zrobić. Bylibyście bardzo zaniepokojeni. Trzęślibyście się. Jezus mówi, że takie samo nastawienie powinniśmy mieć w stosunku do Słowa Bożego, bo właśnie to Słowo będzie naszym sędzią. Za każdym razem, kiedy otwieramy Słowo Boże i czytamy je, i jeśli jesteśmy w stanie je zrozumieć, patrzymy na rzeczy, które będą nas kiedyś sądzić. Nic dziwnego, że powinniśmy przed nim Drugi powód znajdujemy w Ewangelii Jana, w rozdziale 14, wersecie 23. Jezus mówi tutaj inną cudowną rzecz. Jeśli kto mnie miłuje, Słowa Mojego przestrzegać będzie i Ojciec Mój umiłuje Go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Jest to jedno z niewielu miejsc w Biblii, w których użyto rzeczownika w liczbie mnogiej w stosunku do Boga. My, Ojciec i Syn, przyjdziemy do Niego. W jaki sposób? Przez co? Przez Jego Słowo Inaczej mówiąc, kiedy otwieramy się na Boże Słowo I jeśli w Nie wierzymy To sam Bóg Ojciec i Syn Przychodzi do naszego życia Aby w nas zamieszkać Gdybyście kiedyś w jakiś sposób Może w wizji Zobaczyli Pana Jezusa Na przykład przychodzącego do Waszego domu to nogi ugięłyby się pod wami, zatworzylibyście się, chcielibyście paść do Jego stóp. A Jezus mówi, nie tylko ja, ale także Ojciec przyjdzie. Razem przyjdziemy. W jaki sposób? Przez co? Przez Słowo Boże. Rozumiecie to? Muszę powiedzieć, że większość z nas we współczesnym Kościele musi zmienić nastawienie do Słowa Bożego. Musimy okazać szacunek, trwogę i strach. Ono nie będzie działało w naszym życiu w taki sposób, jak o tym mówiłem, dopóki nie nauczymy się go szanować. Drżenie przed Słowem było pierwszą reakcją Mojżesza. Nagle zdał sobie sprawę z mocy, jaka była w jego lasce i uciekł od niej. Był przejęty grozą. Drugą rzeczą, jaką zrobił, było uchwycenie laski. Chwycił ją z wiarą i ponownie stała się laską w jego ręku. Dlatego jeśli jesteśmy zatrwożeni, to musimy uchwycić się Bożego Słowa. Musimy się go mocno trzymać. Pod koniec księgi psalmu są słowa, które robią nam ogromne wrażenie. Psalm 149, od piątego wersetu. Psalm 149. Niech się weselą święci wśród chwały. Niech się cieszą na swoich sofach. Wierzę, że świętymi są wszyscy prawdziwie oddani wierzący. W hebrajskim słowo święty brzmi hasyd. Słyszeliście kiedyś o hasydach? Są skrajnie ortodoksyjni. Słowo to oznacza kogoś, kto drży przed Słowem Bożym, kto jest całkowicie Mu oddany. Niech się weselą święci wśród chwały. Niech się cieszą na swoich sofach. Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku, aby dokonać pomsy wśród kogan i karania pośród narodów, aby ich królów zakończyć w dany, a do sztojników żelazne łańcuchy, by wypełnić na nich pisany wyrok. To jest chwałą wszystkich Jego świętych. Jeśli możesz utożsamić się ze świętymi, będzie to dla Ciebie cudowna seria stwierdzeń. Jest powiedziane, że musimy mieć w ręku obosieczny miecz Słowa Bożego i uwielbienie Boga na ustach. Tak do możemy dokonać pomsty wśród pogan i ukarać narody. Widzicie w tym miejsce dla siebie? Rozumiecie, że jest to coś, co Bóg ma dla nas? zakuć w kajdany ich królów, a dostojników żelazne łańcuchy. Wierzą, że częściowo odnosi się to do szatańskich zwierzchności rządzących narodami, ale nie tylko. W ostatnim wersecie jest powiedziane, by wypełnić na nich pisany wyrok. Jest powiedziane, że przywilej i honor dokonania tego mają wszyscy jego święci. Zastanawialiście się, się kiedyś nad tym? Bóg dał nam przywilej wykonania wyroku wydanego na narody. Życie modlitewne wielu z nas uległoby zmianie, gdybyśmy widzieli siebie w takim świetle. Jest powiedziane, by wypełnić pisany wyrok lub zapisany wyrok. Gdzie ten wyrok jest zapisany? Gdzie możemy znaleźć pisany wyrok? Tak jest, podnieście je do góry. Tak, tutaj jest on zapisany. Nie jesteśmy tymi, którzy sądzą. To Bóg sądzi. Ale my mamy przywilej wykonania wyroku na narodach, na ich władcach. Mówiąc inaczej, mamy unikalną i decydującą rolę do odegrania w historii. Rozumiecie, jak bardzo ważna jest to rola? Bardzo wielu chrześcijan nawet nie zaczęło jeszcze rozumieć tego, co Bóg nam udostępnił i czego od nas oczekuje. Chcę jeszcze raz podkreślić, że my nie sądzimy. Znajdujemy sądy w zapisanym w Słowie Bożym i wykonujemy je. W jaki sposób wykonujemy Boże sądy? Jak? Jednym słowem, ogłaszając je, wykonujemy sądy Boże, które już są zapisane w Piśmie. Ogłaszamy je. Jesteśmy heroldami. Stoimy na rynku świata i mówimy, zaprawdę, zaprawdę, po czym ogłaszamy Boże rozporządzenia. Przejdę teraz do bardziej praktycznej strony tego zagadnienia. Doszliśmy do drugiego etapu, po tym jak Mojżesz chwycił laskę. Co zrobił po powrocie do Egiptu? Użył jej wyciągnął ją, skorzystał z władzy, jaka w niej była. My musimy robić to samo. Musimy brać zapisane Słowo Boże i wyciągać je tak, jak Mojżesz Laskę. W każdej sytuacji wymagającej Bożej władzy jednym ze sposobów robienia tego jest proklamowanie, ogłaszanie Słowa w wierze, i pod pomazaniem Ducha Świętego. Nie mówię, że jest to jedyny, ale myślę, że jest to najefektywniejszy sposób wyzwalania Bożego Autorytetu w konkretnych sytuacjach. Pamiętajcie, że Słowo musi wychodzić razem z tchnieniem. Kiedy te dwa elementy współdziałają, kiedy Boże tchnienie, Boży Duch sprawia w ruch Boże Słowo w naszych ustach, to w danej sytuacji wyzwalamy cały autorytet Wszechmogącego Boga. Bóg nie stąpił strony, nie wziął laski Mojżesza i nie powiedział, Mojżeszu, ja to zrobię. Większość z nas chciałaby, żeby tak było. Ale Bóg mówi, Ty masz laskę, Ty to zrób. W II Księdze Mojżeszowej laska Mojżesza nazwana jest Bożą laską. To była Boża laska trzymana przez Mojżesza. Mojżesz ją wyciągnął, Mojżesz rządza zarony. Było bez różnicy, czy robił to Mojżesz, czy Aaron, dlatego, że to laska wykonywała zadanie. Chciałbym Wam teraz pokazać na podstawie różnych przykładów, zaczynając od czysto osobistych, a kończąc do narodowych czy międzynarodowych, w jaki sposób możemy używać tej laski? Chciałbym, żeby ród podeszła do przodu i stanęła obok mnie. Dlatego, że tego typu ogłaszanie Słowa Bożego regularnie robimy w czasie naszych prywatnych społeczności. Muszę Wam powiedzieć, że nasze prywatne społeczności nie zawsze są ciche. Czasami krzyczymy. Ostatecznie na tym polega głoszenie. Nie twierdzę, że w krzyku jest więcej mocy. To zależy od tego, jak Duch nas pobudza. Prawdopodobnie mam około 100 lub 200 fragmentów słowa, którymi posługujemy się w naszym ogłaszaniu na co dzień. Kiedy Ruth walczyła o życie, była to nasza podstawowa broń. Niektóre z tych fragmentów powtarzaliśmy tysiące razy. Jeśli w przeszłości mieliśmy dużo negatywnych myśli i wiele negatywnych wpływów, to jednokrotne pozytywnie wyznanie niewiele zmieni. Musimy, musimy trwać w powtarzaniu rzeczy pozytywnych tak długo, aż zaczniemy myśleć w taki sposób. Czynimy to tak długo, aż sytuacja ulegnie zmianie. Jak większość z Was wie, z pochodzenie z tym Brytyjczykiem. Mówię to Brytyjczykom, więc mogę powiedzieć też Amerykanom. Brytyjczycy mają skłonność do skrajnie negatywnego myślenia. Z natury są pesymistami. A ja byłem pesymistą nad pesymistami. Bóg stopniowo mnie zmienia i zajmuje mu to wiele czasu. Jednym z moich dziwnych nawyków, który, jak przypuszczam, wywodzi się z dzieciństwa, jest automatyczne myślenie o wszystkich trudnościach i kłopotach które mogą się wydarzyć w danej sytuacji. Na przykład wsiadam do samochodu i najpierw przychodzi mi do głowy, że może wydarzyć się wypadek i tym podobne. Możliwe, że niektórzy z Was mają podobny problem. Zwalczałem to przy pomocy słowa na wiele różnych sposobów. W księdze Jeremiasza jest fragment, który bezpośrednio się do tego odnosi. W wersecie 11 Bóg zwraca się do Izraela. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan Myśli o pokoju, a nie o niedoli Inne tłumaczenie mówi plan o powodzeniu, a nie o klęsce Aby zgotować Wam przyszłość i natknąć nadzieję Za każdym razem, kiedy przyłapuję się na wyobrażaniu sobie jakichś nieszczęść, mówię Panie, dzięki Ci, że znam plany jakie Ty masz dla mnie. Plany dobre, a nie złe. Plany powodzenia, a nie klęski. Chcesz dać mi przyszłość i natknąć nadzieją. Czasem muszę powtórzyć to kilkakrotnie, ale w końcu moje negatywne nastawienie zostaje rozproszone i mam mocne, pozytywne nastawienie. Ruth nie za tego wersetu, prawda? Na razie jeszcze nie należy do naszego repertuaru, ale prawdopodobnie będzie należał. Pan mówi, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby przygotować wam przyszłość i natknąć nadzieję. Powtarzajcie to, kiedy będziecie wsiadać do swoich samochodów. Będziecie mieli dobrą podróż. Zobaczcie to, w jakim celu wjeżdżacie. Nasza postawa ma ogromne znaczenie. Ona zmienia sposób, w jaki ludzie Cię traktują. Jeśli wejdziesz do sklepu z pozytywnym nastawieniem, to dobrze Cię potraktują. Ale jeśli wchodząc oczekujesz kłopotów, złej obsługi i nieuprzejmości, to prawdopodobnie je otrzymasz. To było tak przy okazji, jak mówię, bez dodatkowej opłaty. Teraz podamy kilka przykładów ogłaszania, ale przede wszystkim pamiętajcie, że musi to być współpraca słowa z tchnieniem, to znaczy z Duchem Świętym. Po drugie, dobrze jest, jeśli ogłaszane słowo odnosimy do siebie, to znaczy tam, gdzie Biblia mówi wy, wypowiadamy my. Innymi słowy podkreślamy, że to słowo stosuje się do nas, tu i teraz. Zaczniemy od stwierdzeń wypowiadanych w naszej obronie, przydatnych wtedy, kiedy jesteśmy atakowani. Moglibyśmy to robić cały czas, dlatego że niektórzy chrześcijanie nigdy nie wychodzą poza swoje potrzeby. Ale jestem zmęczony mówieniem tylko o potrzebach, dlatego przejdziemy przez to szybko, a później wejdziemy w dziedzinę, którą nazywam dziedziną agresji. Tutaj już się nie bronisz, lecz atakujesz. Przypuśćmy, że masz złe przeczucia. Ciągle myślisz o tym, co się stanie, jak umrzesz. Wielu ludzi myśli w ten sposób. Niektórzy z nich są tutaj. Może doktor powiedział Ci, tak jak powiedział Ród. Zrobimy to w naszej mocy, ale nie gwarantujemy Ci, że z tego wyjdziesz Jest fragment pisma, którego użyliśmy chyba kilka tysięcy razy W pewnym okresie Ród mogła tylko leżeć w łóżku i powtarzać te słowa Psalm 118, werset 17 Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Chcę to powtórzyć? To nie jest dużo do zapamiętania. Nie umrę, ale będę żył. I będę opowiadać dzieła Pana. Jeszcze raz. Nie umrę, ale będę żył. I opowiadać będę dzieła Pana. Możecie sprawdzić swoją odwagę, odwracając się do kogor, patrząc mu prosto w twarz i powtarzając, nie umrę, ale będę żył. Wymaga to dodatkowej ilości tego, co ludzie nazywają hutwa, mieć tupet. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Czujecie się teraz lepiej, prawda? Przypuszczalnie może się Wam zdarzyć to, co często zdarza się kaznodziejom Staniecie się obiektem ataku Wielu ludzi będzie się wypowiadało przeciwko Wam Będzie Was krytykowało Niektórzy nawet będą się modlić przeciwko Wam Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Naszym lekarzem jest Księga Izajasza rozdział 54, werset 17 My mówimy ten werset w szczególny sposób Ale opieramy się na oryginale Żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie w skóra. A każdemu językowi, który w sądzie przeciwko nam wystąpi, zadamy kłam. Taki jest nasze dziedzictwo, jako sług Pana. A nasza sprawiedliwość pochodzi od Ciebie, Panie zastępów. Zauważyliście, w jaki sposób odnieśliśmy to do siebie? Powiemy to jeszcze raz. Wyjaję Wam pewną tajemnicę, która już się nie jest. Prędzej czy później wszyscy się o tym dowiadują. Powtarzamy ten werset każdego wieczora przed zaśnięciem. Żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko nam wystąpi, zadamy kłam. Takie jest nasze dziedzictwo jako sług Pana, a nasza sprawiedliwość pochodzi od Ciebie, Panie Zastępcy. Możemy potępić tych, którzy nas oskarżają, ponieważ oskarżają Bożą Sprawiedliwość. Dlatego ich działania są chybione. Po tym, co powiedzieliśmy, chciałbym coś wyjaśnić. Jeśli są tacy, którzy mówili przeciwko nam lub modlili się przeciwko nam, lub też życzyli nam źle, to my im przebaczamy. A przebaczając, błogosławimy ich w imieniu Pana. Zamieniamy to, co negatywne, na to, co pozytywne. Ponieważ Biblia mówi, żebyśmy błogosławili ludziom, którzy nas przeklinają. Paweł powiedział, nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie. Jedyną siłą zdolną przezwyciężyć zło jest dobre. Musicie się nauczyć przezwyciężać to, co negatywne, pozytywne. Musi to być jednak oparte na słowie. Przypuśćmy, że nasza służba, nasz dom lub rodzina jest atakowana. Używamy w takiej sytuacji fragmentu z piątej Księgi Mojżeszowej, rozdział 33, wersety od 25 do 27. Z żelaza i spiżu niech będą zasuwy nasze, a ile dni naszych, tyle niech będzie naszej siły. Nikt nie jest taki jak Bóg, o Jeszurunie, który jeździ po niebie nam na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. I przepędził przed nami wroga, i rzekł: Wytem. Coś takiego musi wystraszyć szatana. Gwarantuję Wam. Jest napisane, Wytęp Bóg go przepędzi, a my musimy go zniszczyć. Musimy położyć stopy na karku wroga. Nie będziemy mówić o tym w detalach. Są zbyt krwawe. Pamiętajcie, że nie mówimy o istotach ludzkich Kiedy mówimy o naszych wrogach, to mamy na myśli duchowe siły w okręgach niebieskich Naszym wrogiem nie jest ciało i krew Twój pastor nie jest Twoim wrogiem, ani Twój mąż nie jest Twoim wrogiem Mogłeś tak pomyśleć przez chwilę, ale to nieprawda Musicie wiedzieć, że nie walczymy z ludźmi Broń, o której mówimy, jest potężna ale musi być używana we właściwym kontekście. Right. Przypuśćmy teraz, że moglibyście mieć jakąś potrzebę. Nikt z Was nie ma, jestem tego pewien, ale przypuśćmy, że mogłoby się tak stać. Finansową, fizyczną lub potrzebę uzdrowienia. Na każdy z tych potrzeb mamy słowo, które możemy ogłaszać. Najpierw potrzeba finansowa, drugi jest do Koryntian, rozdział 9, werset 8. Tutaj też zajęki użyliśmy w pierwszej osobie. A władny jest Bóg, udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyśmy, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Ten fragment zaczyna się od trzech prostych słów. Władny jest Bóg. Wierzycie, że jest władny? To jest ważne. Następnie jest powiedziane, co jest wadny uczynić. Jest to wspaniały werset. Słowo wszystko pojawia się cztery razy, a słowo obfitość dwa razy. Nie można więcej obfitości pomieścić w jednym wersecie, niż zrobił to Paweł. To jest łaska. A jak przyjmujemy łaskę? Przez wiarę. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Nie musimy na to zasłużyć. Nie zależy to od naszych zarobków. Chociaż mogą się te sprawy łączyć. Ale otrzymujemy zbawienie z łaski przez wiarę. Powtórzymy jeszcze raz ten werset. Stanowi on podstawę finansową. Zabezpieczenie w naszej służbie. Kiedykolwiek modlimy się o pieniądze, zaczynamy od tej podstawy. To, to pozwala nam mieć pozytywne nastawienie. Powiedzmy to jeszcze raz. A władny jest Bóg udzielić nam opicie wszelkiej łaski abyśmy, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Załóżmy teraz, że zostaliśmy wezwani do zrobienia czegoś, co nas przerasta. Nie jesteśmy dość zdolni, wykształceni. Brakuje nam siły fizycznej. Może nam brakować różnych rzeczy, a jednak otrzymaliśmy od Boga takie wyzwanie. Wróćmy się do listu do Filipian, rozdział 4, werset 13. Tłumaczenie według princa. Tak się stało, że znam grecki i myślę, że Bóg dał mi naprawdę dobre tłumaczenie, pokazujące znaczenie tego wersetu lepiej niż jakiekolwiek inne. Niestety nie jest ono wydane drukiem. Przychodzą do mnie ludzie i chcą je kupić, ale nie można. Wszystko, wykonać tego, Wszystko mogę wykonać przez Tego, który wzmacnia mnie od wewnątrz. Powiem to jeszcze raz. Wszystko mogę wykonać przez Tego, który wzmacnia mnie od wewnątrz. Użyłem sformułowania wzmacnia, dlatego że użyte w tym miejscu słowo pochodzi od greckiego słowa dunamis, co oznacza moc. Tak więc jest na źródło mocy, która jest wyzwalana przez głoszenie. Wszystko mogę wykonać przez tego, który wzmacnia mnie od wewnątrz. Nie mam wykształcenia, nie mam siły, ale jeśli jest to wolą Bożą, jeśli jest to cel wyznaczony przez Boga, jest we mnie ktoś, kto daje mi siłę. Przypuśćmy z kolei, że problemem jest choroba. Jednym z naszych ulubionych fragmentów jest pierwszy list Piotra, rozdział drugi, werset 24. Jezus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewem, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Zauważcie, że użyty jest to czas przeszły. Kiedy jest mowa o uzdrowieniu, po odkupieniu śmierci Jezusa nigdy nie jest użyty czas przyszły. Izajasz napisał 700 lat przed Jezusem, że Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Po odkupieniu, patrząc wstecz, Piotr powiedział, Jego silce uleczyły was. To daje całkowicie nową perspektywę. To nie znaczy, że automatycznie przestajemy być chorzy, ale daje nam to nową podstawę, na której możemy zmierzyć się z wyzwaniem, jakie powoduje choroba. Czasem musimy ogłaszać wielokrotnie prawdę zawartą w tym wersecie, ale musimy się zdecydować, co jest bardziej godne zaufania, Boże Słowo czy symptomy choroby. Przechodzimy teraz do dziedziny wymagającej jeszcze większej agresji. Będziemy mówić o interweniowaniu w sprawach narodowych i międzynarodowych. Rudia, wiele czasu poświęcamy modlitwom niezwiązanym bezpośrednio z naszymi własnymi potrzebami. Modlimy się o różne sprawy narodu, o ich przeznaczenie. Podam kilka fragmentów pisma, które Was zachęcą i pomogą Wam w tym. Naszymi ulubionymi są dwa fragmenty z Księgi Daniela. Pierwszy fragment zawiera słowa Daniela, a drugi Nemu ale ich przesłanie jest takie same. Księga Daniela, rozdział 2, wersety od 20 do 22 i rozdział 4, wersety od 31 do 32. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem od Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca Królu i ustanawia Królu. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość.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 Weźcie pod uwagę, że słowa te zostały wypowiedziane przez niewierzącego władcę, Nebuchadnezzara. Myślę, że wtedy był już wierzący, ale pomyślcie o potężnej pracy, jaką Bóg wykonał w życiu Nebuchadnezzara. To powinno nas przekonać, że Bóg jest w stanie zmienić bezbożnych i złych władców, jeśli będziemy wiedzieli, jak się o to modlić. Następnie mamy dwa fragmenty z drugiej Księgi Kronik. Są to dwie modlitwy. Kiedy zamierzamy się modlić o sytuację, powiedzmy na Bliskim Wschodzie lub jakąkolwiek inną, to zanim zaczniemy się modlić o konkretną sytuację, modlimy się tymi modlitwami. One dobrze wprowadzają nas w to zagadnienie. Druga Księga Kronik, rozdział 14, werset 10. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym. Przepraszam, pominam ostatnią część. Przeczytajmy to jeszcze raz. Panie jest. No like Ciebie you. nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nas, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie.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 Przejdźmy teraz do psalmu 33 Wersety od 8 do 12 Musimy się pośpieszyć Co to stwierdzenia pewne mocy użyteczne, Gdy mamy do czynienia z sytuacją na świecie Niech się boi Pana cała ziemia Niech drżą przed nią wszyscy mieszkańcy świata bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Pan unicestwił plan narodu. Gniwecz obrócił zamysły ludu. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Innymi słowy, kto zostanie zwycięstwo w tym wszystkim? Naród, którego Bogiem jest Pan. Wszystkie plany narodów, rządów czy narodów zjednoczonych są pozbawione sensu, jeśli są niezgodne z planem Bożym. Na koniec poruszymy parę spraw związanych z Bliskim Wschodem. Jest to jeden z tych obszarów, o które modlimy się najbardziej. Być może wy nie macie położonego na sercu akurat tego regionu, ale zasady, o których powiem, możecie zastosować w waszej sytuacji. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że Bliski Wschód i Północna Afryka są bez wątpienia obszarami najbardziej opornymi na głoszenie Ewangelii. Przyczyna tego stanu rzeczy ma bezpośredni związek z siłą jaka tkwi w ogłaszaniu. Prawdopodobnie wiecie, że z każdego muzułmańskiego meczetu w tamtym rejonie Pięć razy na dobę jest głoszone słowo. Głosi się, że nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem i tak dalej. Oczywiście, Allah nie jest Bogiem Biblijnym. Muzułmanie liczą lata według swojego kalendarza, od około 627 roku naszej ery. Dlatego mają teraz około 1300 lat na swoim kalendarzu. Tak więc z każdego meczetu, 5 razy dziennie, przez około 1300 lat, prawda ta jest ogłaszana. Policzmy to. Jest to około pół miliona dni. Pomnożonych przez pięć. W sumie około dwa i pół miliona razy głosili to z jednego meczetu. A weźcie teraz pod uwagę ilość meczetów. Przypuszczam, że w Afryce Północnej na Bliskim Wschodzie musi być przynajmniej pół miliona meczetów. Są to biliony razy. Skąd więc bierze się potężna antychrześcijańska moc na obszarze większym niż jakikolwiek inny na świecie? Jaka jest tego przyczyna? Jest to spowodowane głoszeniem. Mod głoszenia może być negatywna lub pozytywna. Jak możemy przezwyciężyć tę negatywną modę? Co musimy zrobić? Musimy głosić pozytywne słowo. Damy wam przykłady takiego słowa. I pamiętajcie, na wypadek gdybyście pomyśleli, że jest to beznadziejne zadanie. Kiedy Mojżesz został skonfrontowany z egipskimi czarownikami, wszyscy oni rzucili na ziemię laski, które zamieniły się w węże. Jednak wąż Mojżesza pożar pozostałe. Mówiąc inaczej, nasze głoszenie zwycięża każde inne negatywne, pod warunkiem, że wiemy jak to robi. Ogłośmy teraz dwa fragmenty odnoszące się konkretnie do Izraela i jego ziem. Pierwszy pochodzi z psalmu 125, werset trzeci bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem ziemi Sprawiedliwych. Co w tym kontekście jest tym bezbożnym berłem? Islam. Czym jest los Ziemia Sprawiedliwych? Jest to Ziemia przyznana Ludowi Bożemu. Biblia mówi, że nie jest ważne, co mówią lub robią politycy. Bezbożne berło nie zaciąży nad Ziemią Sprawiedliwych. Musimy mówić to z wiarą. Kiedy wszystko wydaje się przeciwne, właśnie wtedy powinniśmy to głosić. Wyciągamy tę laskę i nasz wąż pożera węża czarownicy. Następnie psalm 129, wersety 5 i 6. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą syjonych. Niech będą jak trawa na dachach, która usycha, niech zakwitnie Ci, którzy nienawidzą Syjonu, nigdy nie zakwitną, nie dojrzeją, nigdy nie doczekają pełnego wzrostu, usną, zanim dorosną. Jest to słowo Boże, które się wypełnia. Pozwólcie, że na koniec zabam jeszcze jeden fragment dotyczący odbudowy Izraela. Księga Jeremiasza, rozdział 31, werset 7 jeśli wystarczy nam czasu to staramy się wypełnić te słowa zrobimy ile będziemy mogli Księga Jeremiasza rozdział 31, werset 7 wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem. wykrzykujcie nad przewodnikiem narodu zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie Pan wybawił swój lud resztę Izraela jest to tutaj powiedziane Krzyczcie, mówcie, zwiastujcie, wysławiajcie. jest wśród tych rzeczy wysławianie, głoszenie. W wersecie 10 jest powiedziane. Słuchajcie słowa Pana, narody i zwiastujcie na wyspach dalekich, jedną z nich jest Floryda. I mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go. I strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Właśnie to ogłaszamy dzisiaj nad Bliskim Wschodem. Ten sam Bóg, który rozproszył Izraela, zgromadza go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Ogłośmy to jeszcze raz. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadza go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Dlaczego nie bylibyśmy teraz robić tego, o czym mówi Biblia? Kazanie zakończone. Stańmy, ogłaszajmy, chwalmy, wykrzykujmy i okazujmy naszą radość. Podejdź, Karl, i pomóż nam w chwaleniu, zgłoszeniu i krzyczeniu. Nie przejmujcie się, że nabożeństwo się skończyło. To nie przeszkadza nam się radować.